Wielki Piątek, 3 kwietnia minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja szuka mężczyzny, który wieczorem zaatakował pracownicę Kancelarii Adwokackiej w Zielonej Górze. Prezydent Iranu zapewnia, że będzie przestrzegał ustaleń w sprawie programu nuklearnego, jeśli obietnic dotrzyma Zachód. W Wielki Piątek od średniowiecza bębny biją w środkowej Hiszpanii. Więcej o ceremonii za chwilę. Napad na kancelarię adwokacką w Zielonej Górze. Do zdarzenia doszło wieczorem w centrum miasta. Napastnik ranił nożem pracownicę kancelarii i zabrał jej pieniądze, relacjonuje Małgorzata Stanisławska z Zielonogórskiej Policji. Mężczyzna nagle stał się agresywny, doszło do szarpaniny. Mężczyzna skaleczył nożem kobietę w rękę i w okolice szyi. Na szczęście, jak się później okazało, te rany nie zagrożają życiu. Kobieta trafiła do szpitala, a mężczyzna e, niestety uciekł. Policja poszukuje sprawcy. Prezydent Iranu zapowiedział, że uszanuje ramowe porozumienie atomowe z Zachodem pod warunkiem, że Zachód zrobi to samo. Hassan Rouhani mówił o tym w irańskiej telewizji podczas przemówienia do narodu. Nie zamierzamy oszukiwać i dotrzymamy obietnic oczywiście w interesie naszego narodu, ale jeśli któregoś dnia druga strona pójdzie inną drogą, to Iran też będzie miał inne opcje. Deklarował prezydent Rouhani. Zgodnie z podpisanym z sześcioma mocarstwami porozumieniem Iran ograniczy swój program atomowy w zamian za zniesienie zachodnich sankcji gospodarczych. Prezydent zapewnił jednocześnie, że badania nuklearne są pokojowe. Mieszkańcy Iranu ugodę przyjęli z entuzjazmem, choć były głosy sceptyczne. Mieszane uczucia mają także amerykańscy kongresmeni. Najbardziej krytyczny jest premier Izraela, Benjamin Netanyahu. Jego zdaniem porozumienie nie powstrzyma Iranu przed zbudowaniem bomby atomowej, a nawet mu pomoże. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Mają w razie konieczności ułatwić ratownikom zadanie i być gwarantem bezpieczeństwa dla seniorów. Radomski samorząd kupił 10 tysięcy kopert życia dla osób starszych i samotnych. Zawierają one najważniejsze informacje o przebytych chorobach i przejmowanych lekach. Gdy pacjent jest nieprzytomny albo zawodzi go pamięć, trudno wybrać i zastosować skuteczną terapię. Dlatego, jak mówi Anna Białkowska, wiceprezydent Radomia, tak ważne jest, by podstawowe dane o stanie zdrowia były w łatwo dostępnym miejscu, czyli na przykład w lodówce. Na kopertę z życia składa się boreczek z zapięciem strunowym, koperta, w której znajduje się ankieta i magnes. Koperty mają trafić do ludzi samotnych. Działania samorządu docenia dr Teresa Skoczek. Jest to pomysł bardzo dobry, w sytuacjach, gdzie osoby, które nie są w kontakcie z nami logicznym, są nieprzytomne, zostawiają swoją informację o swoim stanie zdrowia i w ten sposób umożliwiają szybką pomoc. Koperty życia rozdaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ich dystrybucje włączyły się także przychodnie. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Ponad trzy tysiące bębnów rozbrzmiało w Kalandzie, w centrum Hiszpanii. Niewielkie miasteczko w Aragonii od lat uderzeniem w bębny czci, Wielkim Piątek. Zwyczaj ten kultywuje się od wczesnego średniowiecza. Według przekazywanych od pokoleń lokalnych podań na początku XIII wieku w Wielki Piątek do Kalandy zbliżali się muzułmanie. Aby ostrzec przed niebezpieczeństwem, pasterz wypasający owce na pobliskim wzgórzu zaczął uderzać w bęben. Teraz nauka gry na tym instrumencie jest obowiązkowym przedmiotem w szkole, bo w miasteczku nie ma rodziny, która by nie uczestniczyła w dzisiejszej uroczystości. Groźny dźwięk bębnów przez godzinę słyszany jest w promieniu kilku kilometrów od Kalandy. Ceremonię poprzedziła droga Krzyżowa, w której uczestniczyły wyłącznie kobiety, a przez cały dzień przebrani za pretorian osiemnastolatkowie pełnią warty w kościele. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. jutro niemal w całym kraju niewielki śnieg deszcz ze śniegiem albo deszcz padać nie będzie tylko w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim i tam najwięcej słońca w Trójmieście, Lublinie, Przemyślu Krakowie i Katowicach 5 stopni w Olsztynie, Bydgoszczy i Warszawie 6 w Poznaniu i Wrocławiu 7 w Szczecinie będzie 8 stopni Trójka Program trzeci autopromocja Wigilia Wielkanocna trudny do opowiedzenia czas tajemniczego przejścia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 Jest godzina 22:06 przy mikrofonie Jerzy Sznawski. Klub Trójki. Proszę Państwa, dziś Wielki Piątek, ważny dzień dla chrześcijan, kiedy wspominają oni, a raczej powiem dokładnie i nic nikomu nie narzucając, kiedy wspominamy śmierć Chrystusa na krzyżu. Jest to w związku z tym dzień, kiedy obowiązuje post ścisły. Co się za tym pojęciem kryje, wyjaśni się później. Na razie chciałbym zasygnalizować tylko coś, co mnie zaintrygowało. Otóż z jednej strony, y, współcześnie w tej części świata, w której żyjemy, odmawianie sobie czegokolwiek, a post na tym przecież polega, wydaje się co najmniej dziwactwem. Chyba, że chodzi o zdrowie, oczyszczanie organizmu z toksyn, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Dlatego chciałbym zaprosić wierzących i niewierzących do dwugodzinnej rozmowy o poszczeniu i odchudzaniu się, o umartwieniach i o diecie. W pierwszej godzinie przyjrzymy się temu zwyczajowi religijnemu, żeby ustalić skąd się wziął i jak się ukształ ukształtował, w drugiej zaś skonfrontujemy filozofię postu o uz uzasadnieniu religijnym z filozofią oczyszczania organizmu o uzasadnieniu powiedzmy psychologicznym. W naszej rozmowie będzie towarzyszyła muzyka. Słuchając, y Szukając muzycznego odpowiednika postu czy też odchudzającej diety miałem natychmiast skojarzenie z intrygującym mnie od lat nurtem w muzyce w zasadzie klasycznej, która jednak... Y ten, ten ten nurt wylał się poza salę filharmonii i w kilku przypadkach podbił słuchaczy struniących od Beethovena czy Brahmsa. Nawiasem mówiąc, zdarza się też w audycjach muzycznych trójki. Mam na myśli minimalizm i muzykę repetytywną. Utwory z tego nurtu trwają zwykle bardzo długo, lecz my, unikając przysytu, popróbujemy tak po trochu. Zaczniemy od absolutnej klasyki minimalizmu, czyli od In Sea, Terego która które zaczyna się tak... utworów z muzyki klasycznej to barbarzyństwo, ale minimaliści przynajmniej na początku, w latach sześćdziesiątych wczesnych, deklarowali z uchwale, że ich muzyka jest jak dźwięki natury, Skoro nikt nie słucha szumu strumienia od początku do końca, jak zresztą to zrobić, tylko postoi chwilę i idzie dalej, więc ich muzyki mamy prawo, jak twierdzili, słuchać przez chwilę. Tyle usprawiedliwienia, teraz powitanie Państwa moim gościem w tej pierwszej godzinie naszej audycji jest filozof, teolog i publicysta, znany pewnie części z Państwa z gałęb historycznych zamieszczanych w dodatku Gazety Wyborczej Ale Historia, dr Sebastian Dudawid Amara. Dobry wieczór. Dodam jeszcze że na państwa refleksje i pytania. Czekam pod adresem klubmałpapolskieradio.pl klubmałpapolskieradio.pl Żeby pojawiła się idea postu, panie doktorze, postu o dowolnym uzasadnieniu. Najpierw musi być zapewniona stała dostępność jedzenia. No, mówiąc obrazowo i z pozoru niepoważnie, jeśli pożywimy się pod warunkiem, że uda się upolewać mamuta, a mamut sprytnia, sprytna bestia upolewać się nie daje, no to trudno, żebyśmy ustalali z góry, że powiedzmy w piątki mamuta zostawimy w spokoju. E ja trochę błaznuję, ale, choć temat poważny, ale zamierzam, zmierzam do pytania bardzo serio. Czy wiemy choć mniej więcej, kiedy... No, w historii judaizmu, bo religijnie tam jest nasz początek, w historii religijnej Bliskiego Wschodu pojawiła się idea powstrzymywania się w pewnych okresach od pewnych potraw. Ciekawe pytanie. D dokładnie nie wiemy i do końca nie wiemy nawet, jaka jest geneza postu. Wiemy, że on rzeczywiście występował w różnych wschodnich kulturach, także blisko wschodnich. No, e, mówię wschodnich, dlatego że i w buddyzmie i w hinduizmie przede wszystkim są posty, ale poświadczone powiedzmy z tego obszaru bliskiego i Izraelitom są posty u Asyryjczyków i u Babilończyków. Czyli odpowiednio to jest VIII i VI wiek przed Chrystusem. Tam posty ym, były organizowane przez władców ym, tak przy okazji świąt religijnych. Tylko że te święta. Yy, nie miały tak powiedzmy cyklicznego charakteru jak u Żydów, w tym sensie, że nie były na przykład co tydzień, albo nawet co miesiąc, tylko były po prostu zwoływane ku czci jakiegoś Boga przez e, władca syryjskiego, bądź babilońskiego i wtedy rzeczywiście wprowadzano okresy postne, mające najpewniej na celu przebłaganie danego bóstwa w pewnej kwestii. Prośb, znaczy spełnienie prośby, bądź odsunięcie nieszczęścia. E, u samych Żydów e, nie wiemy skąd oni to przyjęli, być może właśnie od, od, od tych ludów mezopotamskich, ale co ciekawe w Torze, w pięcioksiągu mojżeszowym, tych pięciu księgach Biblii, w tym co stanowi prawo dla Izraela, post właściwie jest wymieniony w jednym kontekście. Jest to też post związany ze świętem, z dniem pokutnym, z dniem przebłagania z Jom pur. Tam jest post wymieniony. Post także dotyczy, ale tu kontakt jest troszeczkę rozszerzony, grupy kapłanów i grupy lewitów, powiedzmy, współpracowników kapłanów. No ale... To jest jakby prawo, to jest tora, natomiast w innych księgach biblijnych, na przykład prorockich, mamy wyraźnie poświadczone posty z bardzo różnej okazji przy bardzo e, e, różnych wydarzeniach. E, bardzo często o postach mówią prorocy e, i to zarówno starsi prorocy tak zwani, na przykład Ozeasz, to jest ósmy wiek przed Chrystusem, jak i prorocy młodsi, choćby Izajasz. Mówię młodsi, ponieważ Izajasz najpewniej stworzył całą szkołę literacko-prorocką i tak zwany drugi Izajasz, albo trzeci Izajasz, przepraszam, trzeci Izajasz, konkretnie mówi o poście. I to już jest, to są czasy po wygnaniu babilońskim, czyli w szóstym wieku przed Chrystusem, w ogóle po babilońskiej jakby rola postu rośnie, tak możemy powiedzieć. Historycznie rośnie i rzeczywiście mamy coraz więcej poświadczonych postów z bardzo różnych okazji. Chodzi generalnie o to, żeby Boga przebłagać za grzechy, Boga Izraela, ale post ma być także sposobem na uniknięcie katastrofy takiej narodowo-państwowej albo kosmicznej. Im bliżej Jezusa i czasów Jezusa, te katastrofy kosmiczne jakoś się częściej pojawiają w księgach biblijnych. Mamy tak zwany nut apokaliptyczny. I post jest także takim sposobem na to, żeby uniknąć wiecznej kary. Z czasów Jezusa już wiemy, że do posty były bardzo rozpowszechnione. Pościli Ludzie bardzo mu bliscy, powiedzmy sobie od razu, czyli faryzeusze, no, ale on miał z tym pewien problem. Także, tak? znaczy, faryzeusze pościli jego zdanie nie tak jak trzeba. <grymne> Kiedy kształtowało się chrześcijaństwo, no jak wiadomo, no zawieszam w tej chwili całą kwestię taką religijną, w ścisłym sensie, staram się patrzeć na to jako na, histori jako, na historię, jako historyk. Chrześcijaństwo jakby w, można powiedzieć, że w pewnej chwili przestało być sektą w łonie judaizmu i się uwolniło, wy wyzwoliło, stało się osobną religią i ono bardzo wielu zasad religijnych judaizmu nie przejęło, na przykład nie przejęło, jeśli chodzi o jedzenie, zasady koszerności. E, natomiast przejęło, przejęło posty. Dlaczego tak? no z tą koszernością, no tak w cudzysłowie ko koszernością. Dlatego, że no, kwestia była bardzo trudna od samego początku. E, mamy poświadczony w dziejach apostolskich przez ewangelistę Łukasza takie wydarzenie zwane Pierwszym Soborem Jerozolimskim. Tak? Przyjeżdża tam do apostołów, którzy znali Jezusa, do jego uczniów Paweł z Barnabą, Um, który, no, Jezusa historycznego, tak zwanego Jezusa historycznego, nie znał. Tak, nie znał po prostu go za życia, najpewniej. No. Tutaj możemy spekulować, ale rzeczywiście poznał w doświadczeniu mistycznym Chrystusa z Matwy Stałego, stał się, jak wiadomo, apostołem. W drodze podan... do Damaszku. Tak. Chociaż ten Damaszek to też jest tak... <laughs> na, na inną audycję, może. Dobrze. W każdym razie no, przyjeżdża i tam były takie dwie sprawy. Poganie stają się chrześcijanami, a chrześcijaństwo jest rzeczywiście ciągłe jakimś takim nurtem, właśnie sektą w obrębie judaizmu. No i są bardzo praktyczne sprawy do załatwienia. Czy należy tych nowych chrześcijan, mężczyzn obrzezywać na przykład? I czy oni mogą spożywać dalej swoje te pożywienia, które są w judaizmie zakazane? Już wtedy były na przykład yy, yy, zabronione spożywanie zwierząt duszonych, prawda? Albo yy, ciepłokrwistych, są zresztą dywagacje biblistów na ten temat, co to mogło wtedy w pierwszym wieku oznaczać. Ale cóż Sobór ustalił. Obrzezywać nie trzeba, ale od tych niedobrych pokarmów trzeba się powstrzymywać. I tak było jeszcze przez jakiś czas. Chrześcijaństwo ostatecznie jakby wyizolowało się z judaizmu już po zburzeniu świątyni jerozolimskiej przez Rzymian w 70 roku straszliwym i straszliwym powstaniu, wojnie żydowskiej właściwie, która zakończyła się klęską Żydów od tej pory nie mamy świątyni w Jerozolimie i ten kult troszeczkę inaczej wyglądał w związku z tym, ale także no, trzeba było się jasno określić i chrześcijanie się musieli też jasno określić względem Żydów i wtedy ponieważ to stawało się, chrześcijaństwo stawało się coraz bardziej uniwersalną religią rzeczywiście jakby kwestie tej obserwacji takiej żydowskiej już nie były brane pod uwagę wiadomo było, że nie, nie należy spożywać, bo to jest zdanie apostoła Pawła wyrażone w pierwszym liście do Koryntian, tak zwanego mięsa ofiarowanego bogom pogańskim, idolom. I to nawet nie ze względu na to, że on jest jakoś demonicznie, nie wiem, naznaczona, ale Paweł mówi o tym, że no, to wyraźnie gorszy niektórych chrześcijan, jeżeli ktoś coś takiego spożywa. Więc on nie będzie jadł mięsa, sam tam przyznaje, ponieważ nie chce nikogo gorszyć. No ale sytuacja, jak mówię, była dynamiczna i w II, III wieku już to trochę inaczej pewnie wyglądało niż w pierwszym, Z mięsem poświęcanym idolom rzeczywiście jakby zachowano, zachowano ten przepis. A trzeba przyznać, że było to trudne, dlatego że to było najtańsze i najłatwiej dostępne dobre mięso. <grym> Kiedy współcześnie ksiądz przypomina, że Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, nie musi tego wiernym szczegółowo tłumaczyć, bo, bo no, z grubsza biorąc, wiadomo o co chodzi, to jest skodyfikowane. E, chciałem zapytać, e, kiedy w takim razie skodyfikowano e, zasady postu i dodajmy, że dalece nie tylko w Wielki Piątek. Pierwszym takim tekstem chrześcijańskim, który yy, mówi o poście, chrześcijan, jak oni poszczą, w które dni poszczą, jest didache z pierwszego wieku. To jest taki tekst, powstał mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Ewangelie powstały. Czyli nie wiem, między 70. a 90. rokiem bardzo wczesnym. To jest ten tekst, w którym pada zdanie, które uwielbiam zapewne ze względu na, na to, że jest bardzo uspokajające. E, jeśli możesz e, w całości nieść jarzmo Pana, będziesz doskonały. Tak. Jeśli nie możesz, czyń co możesz. Tak. Jest to bardzo piękny tekst i bardzo ciekawe, że nie wszedł do kanonu, ale rzeczywiście to starowie przez wieki później zapomniane, ale on nam mówi co? Że chrześcijanie mają pościć w środy i w piątki, a w przeciwieństwie do innych, którzy poszczą w poniedziałki i w czwartki. Hmm takie dość tajemnicze. W ogóle, że chrześcijanie poszczą. Tutaj mówimy już o tym, że Jezus miał taki dwuznaczny dość stosunek do, do tych postów faryzejski. Jeszcze pewnie o tym powiemy. Ale przecież zachowały się przekazy ewangeliczne o tym, że sam pościł przez 40 dni. Um, po tym, jak rozpoczął działalność publiczną. Już ze względu na ten przykład Jezusa, no chrześcijanie pościli, ale chcieli się odróżnić od Żydów. Najwyraźniej pewne grupy żydowskie pościły w poniedziałki w czwartki. A dlaczego w środę, i w środę i w piątek. No, początkowo nie było takiej mocnej kodyfikacji prawno-teologicznej. Znaczy nie, nie wiemy dlaczego. Później we wschodnim chrześcijaństwie oczywiście się pojawiły tłumaczenia Jezus umarł w piątek, w związku z tym ten post ma charakter pokutny za to, że Zbawiciel umarł za nas. A środa to jeszcze są późniejsze czasy, bo to jest vi VII wiek najpewniej. Środę uznano za Dzień Zdrady Judasza. E, no I tak. w związku z tym. No, kiedyś musiał te 30 srebrników. Tak. Znaczy, tak. kiedyś umówić się no, na te 30 tak. srebrników dzień przed ostatnim tak. wieczorem, czyli w środę. był wtedy traktowany jako ekspiacja mhm. właśnie za ten czyn Judaszowym. E, w IV wieku post się pojawia jako praktyka ascetyczna szerzej. Najpierw w środowisku mnichów egipskich w ogóle monastycyzm, bycie mnichem, powiedzmy tak, to jest takie zjawisko, no, które wcale nie było od początku chrześcijaństwa powszechne, ani nawet może znane, tak przynajmniej jak my sobie to kojarzymy. Natomiast rzeczywiście w IV wieku nastała jakaś taka moda, wręcz wariactwo niektórzy mówią. W Egipcie y, mamy cały nurt, bardzo ciekawy zresztą ojców pustyni. Tak? No, ludzi, którzy udają się z miast, z wielkich miast, takich jak Aleksandria, na pustynię w celu poszukiwania Boga i yy, post jest jakby jednym ze środków do tego poszukiwania. To jest rzeczywiście bardzo poświadczone i stopniowo te praktyki coraz bardziej się wyostrzają. Ale spotyka się to też z pewnymi reakcjami ze strony chrześcijan, powiedziałbym, miejskich, wiejskich, którzy jednak ascetami nie są i którzy jakby chcą korzystać z pewnych rzeczy. I nie wszyscy biskupi byli za takim rygoryzmem, jaki proponowali ojcowie pustyni. Zachowała się zresztą taka historyjka o opowieść o jednym z ojców pustyni, który przyjmuje biskupa. Biskup przychodzi do niego i oferuje mu jadło, mięso. A mnich odpowiada na to, że od wczesnej młodości, odkąd już wszedł na tę drogę, mięsa nie je. Natomiast biskup odpowiada mu wtedy, że odkąd wszedł na drogę pańską, na drogę Chrystusa, to nie zasypia bez pojednania się z tym, który mu się sprzeciwia. Wtedy mnich mówi, skoro tak, to chyba ty masz rację i masz wyższy rodzaj duchowości, więc ja spożyję to mięso. Ciekawa taka rzecz, no, ale rzeczywiście pokazuje być może to, że, że u biskupów jakby jedzenie mięsa było, było praktykowane, a post niekoniecznie. To jest czwarty wiek. Jest pytanie, dlaczego, co z tym mięsem? Co w tym mięsie było takiego niedobrego, tak? No właśnie, dlaczego, dlaczego, dlaczego mięso, a nie, a, a nie coś innego. Zwłaszcza współcześnie to co, to jeśli ktoś jest wegetarianinem, to katolicki przynajmniej post, ten skodyfikowany mu się roz. No, a nie healuje, no bo, no, bo od, od, od mięsa się powstrzymuje całe, całe życie, tak, jako wegetarianin. No. Ale to w różnych, na, na różnych etapach historii chrześcijaństwa dość różnie wyglądało. Już tutaj mówiłem o tym IV wieku. Ale dlaczego mięso? Mięso w ogóle w starożytności to był taki towar deficytowy. Yy, z różnych powodów. Przede wszystkim dlatego, że w tym basenie Morza Śródziemnego, gdzie się rozwijało chrześcijaństwo, wcześniej judaizm, no to po prostu kłopoty były z przechowywaniem tego. Jak, jak zabijano woła, no to... Trzeba było coś z nim zrobić dość natychmiast, powiedziałbym. A jednak taki wół na przykład był zwierzęciem bardzo użytecznym. Tak? Dopóki żył, to, to, to, to mógł być wykorzystywany jako zwierzę pociągowe. No do jeszcze innych celów wiadomo. Poza tym nie bez przyczyny, no ze względu na to, że były to jednak drogie zwierzęta, przy składaniu ofiar... Yy, mięso musiało być absolutnie pierwszorzędne, z pierwszorzędnych sztuk. I wtedy rzeczywiście, co się nie spaliło na tym, prawda, ołtarzu, było rozdawane. I to była taka praktyka i się kojarzyło rzeczywiście ze świętem. Trzeba przyznać. Natomiast, tak normalnie na targu, no to był kłopot z kupowaniem tego, a poza tym, no były pewne zwierzęta, które, powiedziałbym, lepiej się trzymały i gorzej się trzymały. Być może tu jest taki, takie źródło zakazu jedzenia wieprzowiny. Wieprzowina zdecydowanie i gorzej się, nie wiem, trzymała i częściej powodowała choroby różnego typu. No ale być może jest to zbyt naturalistyczne tłumaczenie, dlatego że już. W 5-6 wieku pojawiają się tłumaczenia takie, że nie należy zbyt wiele jeść mięsa, nie dlatego, że ono jest drogie, ale dlatego, że ono najkrócej powoduje wzmożenie sił witalnych nadmiernie. Czyli po prostu. Znaczy rozpustnicy jedzą mięsko Tak. <głos> tak. <głos> Jeżeli ktoś je za dużo mięsa, to może wkroczyć na drogę rozpust. Z kolei unikanie jedzenia mięsa to jest oczywiście sposób na to, żeby tej rozwiązłości uniknąć, tak, zejść z tej e, koszmarnej drogi. No i już mamy takie rzeczywiście opisy im bardziej na wschód powiedziałbym. E, czyli powiedzmy od Grecji dalej w kierunku Azji Mniejszej, tym bardziej to się zaostrza i rzeczywiście już yy, te zakazy mięsne są bardziej wprowadzane. Można jeść ryby, ale nie zawsze, dlatego że ryba też jest tu towarem gdzie gdzie luksusowym. To jest mniej luksusowym towarem oczywiście w miastach nadmorskich, ale już nie wiem, w głębi lądu jest inaczej. Ale i w miastach nadmorskich uważa się, że nie powinno się jeść nazbyt luksusowych ryb i lepiej jeść wtedy owoce morza, skorupiaki. No tak, ale stanęło na tym, że właśnie, że jak wiadomo, ryby owszem, mięso nie, tak wygląda to dzisiaj z grubsza biorąc, zresztą prowadzi to do, do rozmaitych y, osobliwych y, y, sytuacji, a, y, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to w drugiej godzinie poz pozwolę sobie na antenie podzielić się z Państwem pełną anegdotą na temat właśnie skutków y, wybierania ryb y, w miejsce mięsa w piątek. Natomiast y, chciałem zapytać, no tutaj w imieniu wszystkich łasuchów zapytam, dlaczego post formalnie nie obejmuje słodyczy? Ha. Znaczy, prawdę mówiąc dzisiaj, no gdyby nie takie poczucie jakiejś jednak takiej niestosowności, ale indywidualnej, to rozumiem, że mógłbym od rana tam czekoladę jeść i w ogóle nic, chociaż <śmiech> wielki kątek, tak? To prawda, to prawda. To rzeczywiście e, z jednego powodu przez długi czas jedynymi słodyczami, to też w cudzysłowie znanymi w naszej kulturze, były miód i owoc i owoce z miodu. No to generalnie uważano, że nic tutaj nie ma takiego strasznego w tym, tak? Cukier... No, rozpusty nie powodują. <śmiech> nie powodowało. No do pewnego czasu, znowu, bo tradycja prawosławna wykształciła jednak taki zakaz. Mamy w braciach Karamazów u Dostojewskiego taką postać, mnicha przeciwstawioną postaci ojca Zosimy, który jest bardzo taki rygorystyczny i oskarża właściwie o to Zosimę, właściwie całe miasteczko później oskarża Zosima o to, że on dlatego... Znaczy po śmierci niestety nie zachował się w całości i dobrze nie pachniał, ponieważ obżerał się bułkami z dżemem, czy tam z marmolaną. Ale to rzeczywiście tak, tak jest mniej więcej od XVIII wieku, że te słodycze są zakazane jako coś takiego zbytkownego. Natomiast cukier, odkąd go wynaleziono i trafił do Europy, a stało się to późno, bo w XII-XIII wieku, właściwie chyba w XIII wieku, był traktowany początkowo nie jako... Nie jako zbytek, tylko po prostu jako lekarstwo na wzmocnienie. A lekarstwo na wzmocnienie no, yy, organizmu, szczególnie w celach zdrowotnych, yy, no nie, nie łamie postu oczywiście. I tak to się zachowało. święty Tobasz Zakwidu właśnie napisał o tym, że cukier postu nie łamie jako lekarstwo i później się bardzo gorliwie tej tradycji trzymano. Ale dlaczego post nie obejmuje również napojów? Znowu patrzę na to z perspektywy na człowieka żyjącego w XXI wieku no i wyobrażam sobie, że skoro jednak nastąpiła ta kodyfikacja, że właśnie, że zresztą o szczegółach tej kodyfikacji jeszcze powiemy za chwilę, no to wyobrażam sobie, że mógłbym usłyszeć, że Wielki Piątek, czy w Środę nie wiem, herbata, nie kawa, woda nie gazowana w miejsce gazowanej, albo albo na przykład alkoholu nie. Natomiast rozumiem, że to tak nie działa. Nie, tym bardziej, że przez długi czas hmm, takim najpowszechniejszym alkoholem spożywanym w chrześcijaństwie było wino. Tylko, że także innych nie znano. Ta destylacja, nie wiem, tak zwanych mocnych alkoholi to jest, nie wiem, produkt najpewniej Arabów, późny także, czy już średniowieczny i znowu trafiło do Europy to te, te silne destylaty jako lekarstwo. I tak sobie po prostu tłumaczymy tym lekarstwem. W XVI wieku na przykład no, były całe szafki różnych o COVID, prawda nie wiem, wódek ziołowi i tak dalej, ale to były właśnie jakieś takie aptekarskie historie. I dopiero później się jakby rozwijało pijajstwo i w związku z tym zyskało ten negatywną konotację. A wino miało konotację dobrą. Dlaczego no, miało mieć negatywną? Po pierwsze jest wykorzystywane w Eucharystii, Jezus sam, prawda, to polecił. Po drugie, e, nawet święty Paweł, dbając o swojego ucznia Tymoteusza, też mu polecał Chwilach słabości picie Piciewina. No, to, o tym wszystkim pamiętano. No, y, trudno, żeby to było towarem postnym. Tak. Co innego, powiedzmy, z nadmierną ilością takiego trunku jak piwo, ale, ale tutaj też nie było w wielu miejscach Europy dużego wyboru. Musimy sobie od razu powiedzieć, że piwo było dużo zdrowsze niż woda która była generalnie pełna bakterii i uważana za niezdrową, więc picie... z tego powodu też w starożytnej Grecji pita wino, a nie, a, a nie wodę, bo z wodą też można się było strasznie zatruć. Można było się strasznie mhm. zatruć i, i, i dlatego no, pi, piwo był, piwo i mleko to były takie główne napoje codzienne. Dalej, ponieważ były codzienne, no to trudno było na rzecz mleka zrezygnować z piwa, ale rzeczywiście mamy takie poświadczenia w średniowieczu, że niektóre wspólnoty monastyczne rezygnowały z piwa. Tak. zróbmy teraz krótką przerwę, posłuchamy fragmentu utworu w którym kompozytor odmówił sobie nie tylko większości nut, jak Riley w prezentowanym na początku MC, ale w większości dostępnych instrumentów, w ciągu najbliższych dwóch minut będzie słuchać głównie kamienie, Cornelius Cardio The Great Learning, którego pełne wykonanie trwa zresztą kilka godzin Przypominam, że naszym gościem jest w pierwszej godzinie specjalnego wydania Klubu Trójki Sebastian, dr Sebastian Duda, filozof i, i teolog i publicysta. E, przypominam też, że rozmawiamy o poście i że na Państwa pytania i refleksje czekam pod adresem radio.pl e, To może teraz wróćmy, bo zacząłem od, od takiej... E, e, wspomniałem o tym, że obowiązuje Wielki Piątek post ścisły. No to powiedzmy o tym, co to... Dlaczego katolicy, jak słyszą, że mają zachować ścisły, to nie mają wątpliwości chyba jednak, jak, co, co to oznacza. I w ogóle powiedzmy trochę o kodyfikacji tego, bo przynajmniej, że w katolicyzmie, bo tutaj wyraźnie zaczynamy mówić o katolicyzmie, zawsze mnie intryguje taki taki prawniczy posmak tych przepisów, że to wszystko jest takie, w, jak w, no, w kodeksie wszystko jest ustalone. No, to rzeczywiście chyba najwięcej o poście znajdziemy w kodeksie prawa kanonicznego niż w katechizmie. Tak? Dzisiaj przed przyjściem tutaj sprawdziłem to. Ale to jest też pewna tradycja. Znaczy, kodyfikacje, jeżeli chodzi o, o kanoniczne kodyfikacje postu, są takie dla całego Kościoła, powiedziałbym, dość późne, bo to jest Sob Sobór Trydencki. Wcześniej były oczywiście, ale to było bardzo lokalnie uwarunkowane. I yy, nie zawsze poszczono w ten sam sposób i tyle samo czasu. Sobór Tlenencki XVI wiek. Tak by było. Sobór Tlencki XVI wiek. A pierwszy taki pierwszą relację na temat tego, jak się pości w chrześcijaństwie w różnych miejscach mamy u Sokratesa Scholastyka, takiego autora z V wieku, z kolei, który napisał historię kościelną, historię kościoła do swoich czasów. No i on mówi, że no to to niestety bardzo różnie. Niektórzy poszczą, to, mówi niestety rzeczywiście, to to się jakoś do, do, chyba chciałbym widzieć w tym pewną jedność kościoła, prawda, i jego praktyk a mówi, że w jednych miejscach pości się przez jeden dzień, w innych miejscach na pamiątkę tego, że Jezus spędził w grobie 40 godzin, dokładnie jego zdaniem, to pości się przez 40 godzin, a gdzie indziej tydzień. Ta liczba w 40 jest o tyle ciekawa, że oczywiście 40 to jest liczba, liczba symboliczna w Biblii, tak? oznacza okres przygotowania więc mamy 40 lat nie wiem, chodzenia po pustyni przez Izraelitów, mamy 40 dni postu Jezusa, który jest poświadczony w Ewangeliach, mamy 40 dni przygotowania po zmartwychwstaniu do wniebowstąpienia, Jezus wstępuje do nieba 40 dnia. Chodzi generalnie o taki jakiś okres przygotowawczy. I rzeczywiście w pewnym momencie się pojawia na Zachodzie głównie tradycja 40-dniowego postu, to jest już początek średniowiecza, rzeczywiście wyliczonego tak, żeby po odjęciu niedziel od wielkanocy do Wielkiego Czwartku było 40 dni. I stąd ta środa pop popielcowa jako, jako pierwszy dzień postu. I do dzisiaj w środę popielcową i w Wielki Piątek są to jedyne dwa dni, w których obowiązuje ten pościsły. Co to jest? To jest... Post polegający na spożyciu jednego posiłku dziennie dosyta i dwóch mniejszych. Aczkolwiek te dwa mniejsze teraz się już zmieniają w kilka mniejszych, jak słyszeli ee, homiletów naszych niektórych. To jest sytuacja dość nowa zresztą, dlatego, że to te dwa dni, tak ścisłe, wprowadzono, jedyne dwa dni ścisłe, wprowadzono generalnie mm, po ostatnim soborze, czyli 50 lat temu. Wcześniej postów było dużo więcej i były bardzo ostre i bardzo surowe. Nasi jeszcze pradziadkowie dużo mocniej pościli, dużo częściej niż my. Dlatego, że takie posty ścisłe, o jakich mówiłem, Wielką Środę i Wielki Piątek, dotyczyły także innych dni, na przykład wszystkich piątków Wielkiego Postu, a także tak zwanych suchych dni, występując w, w tradycji katolickiej, występowały, bo już teraz mało kto o nich pamięta i wie. I na wschodzie, a to były yy, piątek, sobota po pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, później yy, piątek, sobota po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Post obowiązywał także po święcie podniesienia Krzyża Świętego, ścisły też piątek i sobotę, to jest 14 września i po święcie świętej Łucji w grudniu. Po, to jest 13 grudnia. I to obowiązywało do ostatniego Soboru. Ja muszę powiedzieć Państwu, że nie chciałem, żeby ten mój komplement, który zamierzam wygłosić, tak otarł się impertynencję, ale nasz gość, dr Sebastian Duda, to wszystko bez żadnych notatek, bo widzę z pamięci stąd tak się tak na chwilę zamilkłem pod wrażeniem tego. No właśnie, a czy są jakieś no rozumiem, że tutaj rewolucją był drugi Sobór Watykański, czyli 62-66, 65, przepraszam, 1962-65, po którym zostały takie ścisłe tylko dwa dni i to ten jeden posiłek dosyta i dwa mniejsze, ewentualnie więcej mniejszych i zdecydowanie zakaz jedzenia mięsa, jakiegokolwiek. tak. A czy są jakieś okresy w życiu, już mówimy o, w tej chwili o współczesności, które... okresy w życiu, które zwalniają katolika od postu, no bo... Wyobrażam sobie na przykład, no, że jakiś staruszek na przykład, no nie wiem, czy będzie akurat strasznie chciał iść mięso, ale m, dobrze byłoby chyba, żeby odżywiał się bardziej regularnie niż tak dosyta teraz. To jednak zależy od choroby, tak? Od, od, od tego, czy jest zdrów w pełni, czy nie w pełni. Większość staruszków jest, jest w pełni zdrowa, ale jeżeli chodzi o pościsły, to dotyczy on wszystkich katolików od 14 roku życia właściwie do końca. A... Czyli wszystkie dzieci są wyjęte z tego. Tak, tak. wszystkie dzieci są z tego wyjęte czyli nie wiem, jak się zyskuje pewną świadomość, no, świadomość jest czymś bardzo istotnym w katolicyzmie, tak, to, to wtedy można rzeczywiście postnieć. Musi być przeżywany świadomie, chyba jeszcze do tego też dojdziemy, dlatego, że, no, dla, dla co Jezus krytykował faryzeuszy, bo jest poz właściwy i niewłaściwy, tak. Ale, no, są wyjątki oczywiście. Osoby chore, osoby mm, no, takie jak kobiety w ciąży, na przykład, tak znaczy w tym stanach po prostu takich e, nietypowych. E, no, jeżeli uznaj jest, za stan nietypowy. <laughs> <żeby, laughs> Książa nie jest nietypowym stanem, ale, ale tak rozumiem o co chodzi. Tak. Po prostu to, co mm -hmm. jest... Y, no, można rzeczywiście wtedy nie przestrzegać tak rygorystycznie tego, ale można pamiętać o bardziej, że post zyskuje coraz bardziej y, od jakiegoś czasu ko takie kon konotacje duchowe bardziej. Tak jest bardziej uduchowiony Nie chodzi tylko o powstrzymywanie się od spożywania pewnych pokarmów, ale w ogóle pra praktykę ascetyczną. No właśnie, bo y chciałoby się zapytać, y y y jak pewnej pewne bliskiej osobie mówiłem, o czym będzie dzisiaj audycja, to się skrzywiła, że będzie mówili o jedzeniu. I ja się żachnąłem, że będziemy mówili o poście, a nie o jedzeniu. I to i, I jakby właśnie, też pomyślałem sobie, że to jednak będziemy mówili o takich zapleczu duchowym tego wszystkiego. I tutaj pojawia się pytanie, czy, czy post dotyczy tylko jedzenia, taki świadomy post, czy też nie powiedzmy nie, powstrzymywanie się od telewizji, słuchania muzyki, czy rozrywkowej, czy opowiadania dowcipów. No to No teraz są takie interpretacje postu także przedsięwzięte, tym bardziej, że jakby sama zasada nie jedzenia mięsa nie przez wszystkich ludzi jest rozumiana już teraz. tak? Znaczy te no, interpretacje ojców Kościoła mówiące o tym, że jedzenie mięsa przyczynia się prawda, do wzrostu nadmiernego sił witalnych, są albo nieznane, albo traktowane do tak nie bardzo wiadomo co z tym zrobić. Tak? Z kolei jedzenie ryb stało się w naszych, w naszych czasach E, taką czynnością, powiedziałbym, luksusową trochę ze względu na cedę ryb i owoców morza. To ja jednak nie będę czekał do następnej godziny, <głos> tylko od razu opowiem tę anegdotę, którą zapowiedziałem. Otóż przed wielu laty pewna moja znajoma miała podjąć kolację dwóch bardzo zasłużonych księży. E, jednego znała bardzo dobrze, drugiego trochę słabiej. Kłopoty polegał na tym, że zaprosiła ich na piątek. Nie na wielki piątek, ale jednak na piątek. E, I długo zastanawiała się, co zrobić, żeby post zachować, a jednocześnie godnie duż przyjąć. I w rezultacie na stole, a to były no nie wiem, późne lata 80., może początek 90. w każdym razie mm, to robiło wtedy wrażenie, na stole wylądował łosoś nadziewany kawiorem. <grywa> No i czyli formalnie było wszystko jak należy. Tak, Znaczy, kawior nie łamie postu, sam w sobie nie wiem, czy traktować to jako kawałek ryby, czy jako, czy jako jajka. No w każdym razie nie jest to niepostne nie, nie danie. No u się z rybą, czyli też jest wszystko w porządku. Tylko to wyglądało strasznie luksusowo, już nie mówiąc o tym, że było strasznie tłuste. No i tu się pojawia pytanie, czy, czy chrześcijanin pości jakie coś niebywale smacznego. Zresztą pytam zaniepokojony, bo moja żona co roku robi na i post, na wielki piątek taką sałatkę śledziową, że naprawdę um, <głos> właściwie to, to że, że, żadnego wyrzeczenia nie ma tutaj. Powiem tak, dlatego że znamy na przykład e, receptury Potrafi, całe karty Danii. Z pałacu w Wilanowie, z czasów króla Jana III Sobieskiego, który jak wiadomo no był potężnej postury w pewnym momencie i dostał tak zwaną dyspenzę, czyli zwolnienie z postu, a posty w XVII wieku w Polsce to nie była banalna sprawa, dlatego że 40% nie wiem roku to były jakieś posty. Oczywiście nie zawsze tak ścisłe jak te wielkopiątkowe, nie wiem, środa popielcowa, czy te suche dni, o których mówiłem, no ale trzeba było się powstrzymywać od pokarmów mięsnych. I to generalnie w każdy piątek i w każdą sobotę i często także w środę, więc już mamy trzy dni w każdym tygodniu, a dodatkowo pościło się przed tak zwanymi ważniejszymi świętami, co nie oznaczało tylko Bożego Narodzenia te, i Wielkanocy, ale także 60 innych dni, więc mm, <ścoughs> możemy sobie wyobrazić, że ta król Jan powinien w tym czasie jeść ryby. Ale wytłumaczył szybko chyba sobie w porozumieniu z nadwornym medykiem, że ryby bardzo mu szkodzą i generalnie powodują zbytnie wydzielanie żółci. I przyczyniają się generalnie do tego, że nie wiem, wilgotnieje, jak sam napisał Marysieńca. Wilgotnieje, no coś się w nim niedobrego wewnętrzu dzieje. I wtedy dostał dyspensę i mógł sobie jeść mięso także w te dni, w których inni mogli tylko ryby jeść, tak? No ale rzeczywiście, ponieważ i owoce morza, szczególnie w Polsce, i ryby, to są potrawy teraz dość drogie, no to mamy taką tendencję od paru dziesięciu lat znowu, żeby traktować post w trochę inny sposób. Żeby mówić, że to jest pewne wyrzeczenie, tak? Powstrzymanie się od tego, co jest szczególnie dla nas pociągające. Więc to dotyczy także tego wspaniałego łososia z kawiorem. A taka ta, ta uwaga na temat jajek. Um, otóż post ścisły, zarówno w zachodnim, jak i wschodnim kościele do pewnego momentu oznaczał powstrzymywanie się nie tylko od, od jedzenia pokarmów mięsnych, ale także nabiału, czyli wszystkich produktów zwierzęco pochodnych. O, czyli jajka też były zakazane. Była to taka dieta stricte wegańska w naszym rozumieniu. I e, do tej pory w prawosławiu to jest praktykowane. tak? Znaczy, nie mówię, że przez wszystkich, ale nie, e, przez mnichów na pewno. A oni powstrzymują się w Wielkim Poście przed Wielkanocą od jedzenia wszelkich potraw, które e, pochodzą z zwierząt. Mięsa, mleka, nabiału, jajek. A także w pewne dni powstrzymują się od jedzenia oleju, co też jest yy, tłumaczone w yy, taki, taki duchowy sposób, że. No, mówię duchowy sposób, no po prostu uduchowody sposób, że ten olej trzeba przeznaczyć na yy, namaszczenie Jezusa. Jest to pamiątka, jakby namaszczenia nie wiem, w grobie Jezusa. Tak? Yy, więc, więc mamy tego typu praktyki przez całe setki lat, a w tym momencie mówi się, no ponieważ wiem, żywność jest ogólnie dostępna, mięso stało się ogólnie dostępne, drogie nie jest. Zapomnieliśmy o tych wspaniałych tłumaczeniach ojców Kościoła, no to co może być czymś takim zbytkownym? I tutaj już się dzieje bardzo popisują moim zdaniem i nie wiem, zbytkowna jest i telewizja, zbytkowne są ciuchy, zbytkowne jest oczywiście jedzenie, zbytkowne są także ryby, ale o ile wiem, to w polskim kościele, gdzie rzeczywiście wymaga się zachowania postów piątkowych, czyli powstrzymywania się od jedzenia mięsa we wszystkie piątki w roku, w polskim chrześcijaństwie to w ostatnich latach tylko yy, yy, biskup kościoła Mariawickiego napisał coś takiego, że jedzenie luksusowych ryb to jest złamanie post. Czyli jednak, czyli tutaj się jednak ryby odczuwa pewien kłopot, że te formalne przepisy wyrosłe z wielowiekowej tradycji, no, jak bardzo wiele innych kwestii, zaczynają się rozumijać z doświadczeniem naszym właśnie, z tym, jak jest, wygląda zaopatrzenie, jak, jak, jak się odczuwa przyjemność i tak dalej. Ale co ciekawe, to trochę może współgrać nawet z tym, co jest przekazem ewangelicznym, tak? No, bo wiemy, że Jezus pościł przez 40 dni, trochę nam się to hmm, wydaje trudne, tak? ale Jezus też, zapytany przez faryzeuszy, dlaczego jego uczniowie nie poszczą, powiedział, że wtedy, kiedy Pan Młody jest na uczcie, pościć nie należy, tak? Oni sobie jeszcze poposzczą wtedy, kiedy go nie będzie. I mamy taką rzeczywiście... To przez wieki różny sposób tłumaczone, ale apostołowie bardzo rzeczywiście wiązali, bo mamy poświadczone to w dziejach apostolskich, praktykę postu z praktyką pokutną. Są dwie jeszcze inne praktyki pokutne i to trzeba o nich chyba też powiedzieć. To jest modlitwa i jałmużna. Jakby ta trójca dopiero się składa na taką pełną ascezę w chrześcijaństwie. No, więc jeżeli mówimy o poście, to ten post może być chyba traktowany komplementarnie bądź wymiennie z modlitwą i z jałmużną. Pani, e, Pani Krystyna napisała do nas, dopytując się o post z religii prawosławnej, to właśnie. E, e... No, po, powiedziałem, że wręcz telepatia, że to, to dokładnie w tym momencie, kiedy goś zaczął, zaczął yy, o tej kwestii mówić. Tu się pojawił, pojawił przed chwilą termin yy, w związku z Janem III Sobieskim dyspensa. Yy, powiedzmy, yy, yy, dyspensa, czyli zwolnienie z jakiegoś obowiązku religijnego. Jakie są warunki dys, dyspensy bo o tym głośno parę lat temu było, w związku z tym, że bardzo wie, wiele, wielu Polaków żywi się w, w tak zwanych punktach zbiorowego żywienia, jak się kiedyś mówiło. I, I naprawdę w piątek mogliby mieć kłopot. I czy są takie dni postne, przy, przy których o żadnej dyspensie nie może być mowy? Są dwa te, te dni, o których wspomnieliśmy, czyli post dyspensa nie obejmuje środy popielcowej Wielkiego Piątku, tak? w sensie kanoniczno-prawnym. Natomiast w inne, na przykład Piątki, na terenie Polski też chciałem przypomnieć Państwu, dlatego, że to jest jakby dyrektywa Konferencji Episkopatu Polski, że katolicy polscy powinni pościć zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w piątki, tak? Ale jak już wyjedziemy gdzie indziej, to tak nie, niekoniecznie jest. To nie obowiązuje, nie wiem, w całym chrześcijaństwie, chociaż często się to spotyka rzeczywiście jako taką... I w całym praktyk, kościele to katolickim, rozumiem, też nie obowiązuje, tak? Nie, nie. Możemy wyjechać na przykład na Litwę, o ile pamiętam, już na Litwie czegoś takiego nie ma. Mimo naszych, nie wiem, wspólno, wspólnych wieków historii, prawda, i podobnych praktyk. Więc, ale tutaj biskup miejsca może ze względów tak zwanych ważnych dusz pasterskich rzeczywiście zarządzić dyspensa, co czasami czasami jest dobre bądź, znaczy przyjmowane z oklaskami bądź nie. W zeszłym roku mieliśmy taką ciekawą sytuację, że zdaje się 2 maja wypadało w piątek i kardynał Nycz w Warszawie, który jest arcybiskupem lewobrzeżnej Warszawy, właśnie dał wtedy dyspensę na jedzenie pokarmów mięsnych, a arcybiskup Hozer, biskup Warszawy-Prawobrzeżnej, jednak nie zdyspensował swoich wiernych. I tak się zastanawialiśmy, gdzie tutaj biegnie granica tego postu, bo dokładnie na środku Wisły pewnie wypada. Więc w środku mostu powiatowskiego na przykład. Z tej strony można było jeść kiełbasę z drugiej dnia, no, ale to są oczywiście takie sytuacje <śmiech> no, trudne może do, do rozwikływania przez samych biskupów. Generalnie dyspenser może także ogłosić piątkową proboszcz miejsca. Ze, z ważnych względów pasterskich, nie tylko biskup, ale w obrębie własnej parafii, tam gdzie obowiązuje... Ma, o, o, na przykład, sytuacji. nie wiem, jest, jest e, e, odpust, tak, jest święto patrona parafii na przykład, na Tom, przykład to jest tak. powód, żeby... I od, I od postu też zwalniają uroczystości kościelne, które przypada, przypadają w piątek. Jeżeli w jakiś piątek przypada Boże Narodzenie, to oczywiście wtedy postu nie ma. Wrócę jeszcze do tego, do tego działającego jakoś na wyobraźnie łososia nadziewanego kawiorem, bo mam wrażenie, że miejscowie chrześcijańskiego wyrzeczenia, czyli asceci, uważali, że nawet poza okresem postu dosmaczanie potraw jest w gruncie rzeczy no, co najmniej niedoskonałością moralną, bo jedzenie należy traktować jako lekarstwo przedłużające Życie nie ma co dbać o, o, o jego smak. Jest takim no, ubolewania godnym właściwie ustąpieniem ciała, które, które domaga, się, do, domaga się jedzenia. Wydaje mi się, że istniała taka, ta, taka Istniała I to było nawet oparte na Biblii, no bo yy, pamiętamy, nie wiem, księgę Daniela i Daniela, który <śmiech> z kolegami swoimi był kar karmiony przez <śmiech> Nabuchodonozora yy, tylko ja, Żydami. Yy, ale, i co się okazało, że po iluś tam dniach tego postu, prawda, na samych jarzynach wyglądali oni lepiej niż ci, którzy jedli mięso. W związku z tym uznano, że coś w tym być musi. I teraz też jest praktykowany post Daniela, tak? To znaczy, w wrócono, do, znaczy tak się to nazywa. Jest to praktyka jedzenia wegetariańskiego, stricte, ale tak zabarwiona religijnie. To znaczy żebyśmy sobie przypomnieli, nie wiem, i, i to prowadzą zakony. Tego typu rekolekcje z postęp Daniela są u Benedyktynów dostępne i chyba w innych miejscach także. E, a co do ascetów, których, u których dosmaczanie było niewskazane? No, a, e, zasada ascezy była taka, już mówię o IV wieku, bo e, przytoczyłem tutaj tę historyjko o biskupie, który przychodzi z mięsem do ascety, do ojca pustyni, <śmiech> ale mamy poświadczone, także tak, przez tegoż wspomnianego przeze mnie Sokratesa scholastyka, że niektórzy to już tylko chcieli czerstwy chleb jeść, bez oliwy i bez niczego. I, i to było, to się spotykało z potępieniem yy, na lokalnych synodach. Potępienie potępieniem? Ma... Tak. Pan Rafał zada, zadaje pytanie, które wydaje mi się dobrą płętą tej pierwszej godziny. Pisze tak. Mam na imię Rafał, mieszkam obecnie z rodziną w Szkocji, tu katolików jak na lekarstwo. Słucham truki przez internet, mam pytanie do pana profesora, o co chodzi z tym zniesieniem postu przez kościół? Czy zrobiliśmy się tacy liberalni? Ja w swoim domu nadal celebruję post nie tylko w Wielki Piątek, ale aż do rezurekcji, kiedy wracaliśmy do domu, dopiero jedliśmy syte świąteczne mięsne śniadanie. Wielka Sobota też jest takim dniem postnym, ale już nie jest to post ścisły, tylko tak zwany jakościowy. To znaczy zaleca się powstrzymywanie w Kościele Katolickim spożycia pokarmów mięsnych w Wielką Sobotę do Wielkiej Niedzieli. To znaczy po po rezurekcji czy po Wigilii Paschalnej rzeczywiście już można, można jeść mięso. Ale no, to nie jest jakby taka wytyczna pod karą, tak bym powiedział. To znaczy nie grzeszy ten, kto się jednak naje jutro mięso. <laughs> Ale pytanie zmierza chyba do, do, do czego innego, do takiego filozoficznego uzasadnienia, bo rzeczywiście, no jak wspominał Pan o tych tym 40% dni w roku postne były, tak? No to, co no to wygląda na to, że rzeczywiście jest coś takiego, jak co, ustępowanie temu światu? Trochę to tak wygląda. Myślę, że te praktyki rzeczywiście, jak tu mówimy o tych suchych dniach, o tym, że, o tym, że post nie obowiązywał tylko w piątek, ale także, nie wiem, w soboty i w środy Wielkiego Postu na przykład, tak? I to jeszcze naprawdę nasi dziadkowie, to są, nie wiem, lata 30-40 i to nie było związane z tym, że była gulda bieda, czasami było, ale, ale jednak z tym, co było dyrektywą kościelną w tej sprawie. I to jakby w pewnym momencie myślę, że tu chodziło o to nasycenie, znaczy po prostu może nasycenie rynku, a może niezrozumiał, niezrozumienie tego, czym, na czym się ta praktyka ascetyczna ma opierać, a może powrót do tego, co było na samym początku. Na samym początku, tak. To jest taka charakterystyczna sprawa dla Soboru Watykańskiego II, że jakby mamy strasznie dużo takich narośli przez wieki, a post tak rygorystycznie traktowany może, może być widziany jako coś takiego, tak? Znaczy, w końcu Jezus też mówi, no jeżeli chcesz pościć, to się nie obnoś z tym, nie wiem, tylko i do swojej izdebki a Bóg, który widzi w ukryciu, odda tobie. Proszę Państwa, w ten sposób mamy sporządzony historyczny. W drugiej godzinie będziemy konfrontowali rozmaite współczesne podejścia do zagadnienia, a za udział w tej części audycji bardzo dziękuję Państwa i mojemu gościowi, którym był filozof, teolog i publicysta Sebastian Duda. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tymczasem przed serwisem już brzmi kolejny minimalista, Filip Glass i fragment utworu Music in, in Contrary Motion. Słyszymy się za jakieś 7 minut.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 Żegnamy reklamy. To program Trzeciej Polskiej.